Portal Konstancin.com przedstawia Historia okolic Konstancina Jeziorny Tekst Paweł Komosa Adaptacja audio Bartek Biedrzycki Bestyja z obór Trzeba czasem porzucić wpisy historyczne na rzecz nieco lżejszych. A skoro na facebookowym profilu była mowa o duchu w czersku, to wypadałoby opisać jakiegoś przedwiecznego jaszczura, który wynurza się nocą z jeziora pod Bielawą, czy habdzinę, aby straszyć kurczaki w gospodarstwach, czy też widmową, orylską, tratwę błąkającą się w poszukiwaniu nieistniejącej już przystani w Karczewie. Niestety nie pozwala na to prawda historyczna. Na szczęście księga rachunkowa klucza oborskiego za rok 1744 przynosi równie emocjonujące wiadomości o potworze, który zasiał grozę w mieszkańcach pałacu. Tak, był to niedźwiedź. Jednakże nie żaden żyjący na wolności dziki zwierz, bowiem takie wytępiono w tych okolicach zapewne w czasach lokowania grodów w Cieciszewie. Był to stwór mieszkający w obejściu stanowiący własność koniuszego koronnego Hieronima Wielopolskiego. Skąd niedźwiedź w pałacu? Aż do XIX wieku na ziemiach polskich popularne było trzymanie oswojonego misia. Wielką popularnością cieszyli się treserzy tych zwierząt, prowadzający je na łańcuchu i pokazujący je ku uciesze gawiedzi. Z niektórych dworów niedźwiedzie ruszały na tournée, przynosząc zarobek ich właścicielom. W takim wypadku trener otrzymywał list żelazny, czyli paszport dla zwierzęcia, świadczący, iż nie chadza z niedźwiedziem nieoswojonym. Przykładowy list taki z końca XVIII wieku brzmiał, jak następuje, a zapisano w nim między innymi, że wiadomo czynię tym pasportem Aleksandrowi Sokolnickiemu, obywatelowi miasteczka Siemierzowa, idącemu w różne miejsca z niedźwiedziem we dworze moim wziętym od daty dzisiejszej 1798 dnia 23. januar do 1799 dnia 23. januar, któremu to Sokolnickiemu, aby była na każdym miejscu dana wiara i nie był od nikogo turbowanym, upraszam. Stefan Marian Otenhaus, porucznik Wojsk Polskich. Tresowaniem i oprowadzaniem schwytanych młodych misiów zajmowali się niedźwiednicy. W miejscowości Smorgonie, w powiecie oszmiańskim, znajdowała się sławna na całą Europę Akademia Smorgońska założona przez Radziwiłłów. W wieku XVIII Karol Radziwił wyznaczył jej zwierzchnikiem cygańskiego króla Jana Marcinkiewicza, bowiem co najmniej od XVI wieku stresury Niedźwiedzi słynął właśnie ten ród, zwany obecnie Romami. W środkowej Europie określamy ich jako cyganów, ponoć od nazwy jednej z ich sekt, czy też od nazwy miejscowości, z której, jak podawali, mieli pochodzić. Lecz w Europie Zachodniej znani byli już Egipcjanie, angielska gypsies, albo z francuska gitan, Trudnąc się wróżbami, podawać mieli, że pochodzą wprost ze starożytnego Egiptu. I znają tajemnice egipskich magów, co trafiło na podatny grunt XVI wieku i renesansu magii. Wytresowane w Akademii niedźwiedzie sprzedawano na dwory bądź arendowano niedźwiednikom, którzy prowadzali je po kraju, zarabiając na tym nieco grosza na pokazach ich tańca we wsiach, miasteczkach, na jarmarkach. Czasem i prowadzano je po domostwach, bowiem wierzono, iż niedźwiedzie są w stanie wypłoszyć złe duchy oraz przywrócić mleko krowom, za co dobrze płacono. Kres popularności na ziemiach polskich przyniosło wytrzebienie niedźwiedzi w XIX wieku, zakazy władz zaborczych oraz zamknięcie Akademii Smorgońskiej w latach 1830 31 lecz także stopniowe uznanie na dworach tej rozrywki za wulgarną pod koniec XVIII wieku i za przestanie trzymania tam niedźwiedzi. Wiemy już zatem, skąd niedźwiedź w pałacu w oborach, gdyż w roku 1744 posiadanie na dworze niedźwiedzia było jednym z symboli mody i bogactwa. Jednakże miś chyba nie był do końca oswojony, bowiem uciekł, powodując popłoch w kluczu oborskim, jako że przywyk żywić się wyłącznie mięsem i płucami, które rocznie kosztowały 1 zł i 8 groszy. Tyle właśnie wynosił koszt utrzymania niedźwiedzia, co jak na tamte czasy było sumą niebagatelną. Bestyja nie zdążyła na szczęście narobić szkód, bowiem odwagą wykazał się tu nieznany z imienia żołnierz Hieronima Wielopolskiego. Niedźwiedzia uciekającego z pałacu złapał i żywą bestyję na powrót przywiódł do dworu, nim parobków dojść zdołała. Tak oto wszystkich ocalił. W księdze rozchodów wpisano, iż otrzymał za to niemiałą nagrodę, była to bowiem wspomniana równowartość kosztów rocznego utrzymania niedźwiedzia. 1 zł i 8 groszy. Co było dalej z misiem i dzielnym wojakiem, historia niestety milczy, a i sam pałac w XVIII wieku spotkały gorsze rzeczy, jak wizyta wojsk rosyjskich. Ale nie aż tak widowiskowe, jak ujęcie żywcem szarżującego niedźwiedzia, który zasiał w pałacu terror.